Zapali czerwone, to gadaj. Ja bym sobie zapalił fajkę, ale. Ponoć się mam mówić w momencie, kiedy zapali się czerwone. Jestem w sytuacji mało komfortowej, ponieważ patrzy się na mnie czterech bardzo muskularnych i męskich mężczyzn. Mężczyźni, którzy znaczą dla mnie wiele. Natomiast nie aż, nie aż tak dużo, żebym rozłożył przed nimi swojego sezama. A jednocześnie powinienem wprowadzić Państwa do specjalnego wydania podcastu nie tylko dla orłów z okazji urodzin jakiej Lilki, która jest moją córką. Proszę Państwa. Mimo tego, że zostałem poproszony o takie wprowadzenie, skupię się na tym, co dzieje się tu i teraz. Otóż niejaki Gatsperski tonie w dłoni, zamiatając uszami od śmiechu. W tym czasie niejaki Łukasz Juszkis, który trzyma butelkę... No, przepraszam czas, państwa, czas. nie do... to są... To są niesprawdzone informacje, to nie jest butelka, to jest puszka. Trzyma w ręku puszkę żywca i ta puszka jest to pusta, jest puszka. ponieważ on udaje, że się dobrze bawi i namawia niejakiego kacperskiego zatoniętego w dłoniach do pójścia do domu. Nikt z nas nie aprobuje takiego stanowiska, i niejaki Łukasz z powoli poddaje się presji kolegów I otwiera kolejną puszkę z bursztynowym napitkiem Który sprawi, że się będzie dobrze bawił Jest tu z nami także Filip, mistrz cateringu Trochę jak joda, ale nie do końca, bo jest nie jest taki jest słony, jak się go poliżę po pośladku. E, Filip jest tutaj z nami od niedawna. Niedawno to takie, taka miejscowość w województwie wielkopolskim. E, przyjechał chłopak z niedawna, e, zadomowił się i jest teraz jednym z nas. A co się rymuje z jednym z nas? Rymuje się kutas. E, więc proszę państwa, idziemy dalej. E, kolejna osoba w naszym towarzystwie to jest niejaki kościół. Człowiek z krwi i kości. Powiedzmy sobie szczerze, Karol, jak... E, takie na no, powiedzmy na Święta Christmas Carol taki e, człowiek człowiek choinka człowiek ciągle na bombie człowiek z bombką e, taki nietypowy niestandardowy niesztampowy, no i jeszcze jestem ja ja żąbaś treny drugiej klasy Także, Lilciu kochana, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Słuchaj, jest naprawdę fajnie, jest git. E, Tata cały czas cię nasłuchuje, nic nie gadasz. O kurde, jest włączony. Ty, padła bateria. To będzie smutny podcast. Niech mówi! Lila, lila, lila, lila, lila, lila, lila, lila, lila, lila, lila, I z torby wychodzi. No, No wyszło z torby. Tak, tak. oraz gości. <głos> <głos> Halo, tak? Nie. No, nuda, nuda. No. Tak. <głos> Wiesz dobrze, bo a u ciebie? Ale zaraz mm, zaraz bardzo, bardzo fajnie. Majka jest Słuchaj, nie, no muszę kończyć, bo jestem w pierwszym rzędzie, no, nie? To no, na razie cześć. Tutaj będę, posłuchajcie, będę, Cześć, coś mówię. Tak, jest taki plan, który powstał. Wyklęcę, powstań lub ziemi. No jedź, jedź, jedź. Jedź. Dalej, dalej. Brawo! Brawo! Z tobą to się zaczna Solek do mięskorodówki. Od przedszkola do oporu. Nie tylko dla Orłów. Wydawnictwo Zysk i Spółka Zaprasza do wysłuchania powieści Małgorzaty Kalicińskiej, Lilka. Czyta Marta Klugowicz. To był wstęp. Słyszeliśmy, dużo się działo. Szymonie, gdzie się znajdujemy i dlaczego nie ma dzisiaj twojej córki? Nie, syna, co syna. ja gadam. Dziękuję, dziękuję. E... Nie ma nie córki, córki, bo nie ma córki. Proszę pana, nie mam córki. Tak. Ja proszę pana, nie mam córki. Niech ona nawet się do mnie nie odzywa. Nie przyjeżdża. A tak na poważnie to jesteśmy na 35 Ruben Street tak. w Dublinie. Dom Karoliny. Kamila i Małej Lilii i dziś obchodzimy jej pierwsze urodziny tak. w pięknym gronie, w pięknych okolicznościach ogrodowych. Orkiestra ja, wyszła, to... można w końcu pogadać. Ale orkiestra ponoć tuż. Tak? Mm, już tuż, tuż. No, tak, Więc jest, jest szansa, że, ten, że, że jeszcze zawitają. Jeszcze zawitają. Zatem nie ma córki jest syn. Chciałbym się spytać z racji tej, że rozmawiamy dzisiaj o córkach, jak się czuje syn? Fantastycznie, ale już myśli o tej córce. To tak? jest właśnie taki tak. I już mu ten te gaz coś tak? To jest piękny Filip. Witamy serdecznie. Piękny Filip. Nie trzymasz idiotic. mikrofonu. No. E, ja przepraszam bardzo, muszę uciec. Panie Kazimierzu, to jest klucz. Przepraszam, nie podróż. E, pytania są z klucza, przepraszam. No, tak. Dobrze. Dobrze. Wrócimy za chwilę do tego... I... Dzisiaj spotykamy się właśnie na imprezie urodzinowej Lilki i Lilka jest bardzo nieelegancka, bo jej nie ma na tej imprezie Po prostu ona w Irlandii po angielsku wyszła Tak, po prostu, tak, tak. Powiedziała, ja mam to gdzieś, idę spać Tak, dziękujemy bardzo i wracamy ale zostawiła otwartą lodówkę, powiedziała, gdzie co jest Tak, tak, wiesz, i nawet grilla odpaliła Nawet grilla odpaliła, więc można tak, tak. powiedzieć, że w no, jakiejś tam no sensie się zrehabilitowała Ale po, porcje są dziecięce, więc nie dla wszystkich starczy Czy piwka? Nie, nie, nie, ja jeszcze mam gdzieś łomże, ale nie wiem gdzie E, I właśnie właśnie skromnym takim lapsusem pozdrowiłem Emilię, która jest właśnie z Łomży. Pozdrawiamy. Słuchamy podcastu Nie Tylko dla Orów. O, tu, jeszcze raz. Nie, jeszcze raz. Słuchacie podcastu Nie Tylko dla Orów. Słuchamy? Słuchacie? Dupa, nie, to się nie uda. Przez okienko Pankracego Świat jest psiejski, czarodziejski więc zapraszam na spotkanie i na wspólne oglądanie ze mną, czyli z psem. Pan Krasym, z czarodziejskim psem. <głosy> Kusząco jest kiepsko mi wychodzi. Mhm. Serdecznie witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie Tylko dla ORów. Dzisiaj odcinek 460 bodajże siódme. Mnóstwo tych podcastów natrzaskaliśmy i witamy letnio, pięknie, urodzinowo i pankracowo. Witamy szczególnie Tatianę, którą mogliście przed chwileczką usłyszeć, Kamila, Krzycha Grabarza oraz Daniela Daniela, jakiego Daniela? Pawła Duraja. To są osoby, które ostatnio komentowały, zatem zapraszamy do komentowania i dzielenia się opiniami z podcastów. No i zaczynamy w końcu porządne montowanie. Dzisiaj odcinek dość długi, ale fantastyczny odcinek z naszego urodzinowego spotkania na cześć Wilki. A Wilka, jak już się dowiedzieliście, ma jeden roczek. No i cóż... Nie było Liki na imprezie, ale mam wrażenie, że jak Lika będzie miała 5, może 10, może 15, może 50 lat, to będzie dla niej to wspaniała pamiątka, że kiedyś ktoś był jakiś głupek z mikrofonem i rozmawiał z ludźmi na imprezie. Zatem zanim wrócimy do imprezy, chciałbym się cofnąć do maja, dokładnie to był 24 maj, tak mam napisane w informacji do pliku, kiedy pierwszy raz odwiedziłem Kamila i Karolinę. 2013 roku dziecię było świeżutkie, nowiutkie i przyszedłem sobie oglądać, zatem zanim, jak już wspomniałem, wrócimy na imprezę cofnijmy się, rok wstecz, no a potem już polecimy z tą imprezką, polecimy z tym, co się działo i mówiąc szczerze, nie pamiętam, co tam nagrywałem z ludźmi ale, ale było tego mnóstwo, zatem serdecznie was zapraszam i tak nieoficjalnie zapraszam na dziecięce podcasty, bo zaraz po tym podcaście zaczniemy komunijne, dziecięce, ciekawe klimaty. Między innymi będzie Hugo, między innymi będą inne dzieciaki, zatem będzie się działo podcast Nie Tylko dla Orów w najlepszej formie, podcast Nie Tylko dla Orów w najlepszej kondycji, podcast Nie Tylko dla Orów specjalnie dla Was, jak co tydzień, jak co wtorek, a może nawet częściej. Zapraszam. Tu radio, przepraszam, tu podcast Nie Tylko dla Orów z Zielonej duchami. Kwarcem na mnie. Co masz dziecię? Dobrze. Szkoda. Szkoda. Szkoda. Tu No tak nie wiem. Wszyscy ują, że do niego podobne. Ja? O, a on otwiera po poszczególne roku życia, czy jak? Nie, ja, o to no. Lat, no. No. nie, trzy nie, nie, nie, nie, coś nie, nie, nie, co? co. O nie, no, to jest ten was nafie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie,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 I właśnie żeby była dobra. Słuchacie podcastu nie tylko dla Orów. Podcast nie tylko dla Orów. Sprawdź co w słuchawkach piszczy. Gdy był mały, to znalazłem go po krótku. I wyglądał jak 49 smutków. Taki mały, taki chudy, nie miał domu ani budy. Zagarnołem, przygarnołem, no jest. Razem ze mną kundelbury penetruje wszystkie dziury. Kundelbury, kundelbury, kundelbury, fajny pies. Kundelbury, kundelbury, kundelbury, kundelbury fajny pies. Let me check the Spotykamy się tutaj z małżeństwem niedoszłym na urodzinowej imprezie Lilki, na której, lilce, na której imprezie Lilki nie ma. Dlaczego nie ma Lilki? Jest. Jest duchem? Nie, nie jest. Gdzie? No, Poszła się kimno za chwilę. Tak? Tak, tak. Aha, po paru drinkach już ma dosyć, tak? Tak, tak, tak. No, przyzwyczajamy ją do realiów życia w e, kraju, w którym jesteśmy. I proweniencji, z którym jesteśmy. Widzę, że Pan stara się o obywatelstwo austriackie, brodę Pan zapuścił. E, chciałbym się spytać, czy, e, czy, bycie ojcem, czy bycie ojcem po roku to jest duże wyrzeczenie, czy jednak. E, nie wiem. Czy jednak nie? Nie wiem. <laughs> czy jednak nie wiem? E, tak. Znaczy nie, no to teraz zupełnie serio, w żadnym wypadku. No, to jest fan, fantastyczna sprawa, to jest tak, to jest super rzecz. To jest, no to nie ma co dużo gadać, no trzeba spróbować. Trzeba nie? spróbować, tak. E, chciałem się spytać, czy bycie matką jest tak, że y, wyrzeczeniem, czy trzeba spróbować? Matka jest tylko jedna. <laughs> tak. Czy wyrzeczeniem, czy trzeba spróbować? Tak. Z, zapytanie nie w ogóle. Wiem. <laughs> no panie redaktorze, Ja proszę, dawno nie nagrywałem, więc no, tak... Proszę, to przy... proszę doprecyzować. No tak chciałem doprecyzować. Przemyśleć. Chciałem się spytać, e, jak... E, coś trochę ten... Żelików? Tak. No, no czekaj. ja jestem na głodzie, proszę no, no, Ale nie za dużo. Chciałem się spytać, jak po roku? Czy e, nadzieje, czy rozczarowania? Bo wie pan, wie pani, jak się ktoś nie dzieje, to potem są rozczarowania, nie? A ty widziałeś Lilkę? Tak. Czy ona może rozczarować? Nie. Jest prawie tak piękna jak ty. 4, dobrze, jest dobrze, fantastyczna dobrze. Tak, tak właśnie ja, ja, przy, ja przy Pani tak trochę jestem dłużej Bo sprawdzałem jeszcze jak brzuch był wielki I te sprawy Nagrywaliśmy różne rzeczy Ale dzisiaj jest właśnie rok od momentu poczęcia ehm, Dziecko fajne, nie? Super Jeśli chodzi o właśnie Jakby to powiedzieć No nie przygotowałem się do tego tematu dzisiaj no, widzę, widzę. Ale, ale mówię, że nie przeszkadza jakby, nie? Życie się toczy dalej, nie? Nie, no nam nie przeszkadza, nie przeżyliśmy żadnego e, szoku, nie zmieniło nam się życie tak. o 180 stopni, no może o 90. No tak, tak, tak, dobrze. Ja idę się przygotować, zatem zażyję tutaj, co to wszyscy zażywają. Wrócę do tematu i, no i dziękuję bardzo za udzielenie głosu matce. Dziękuję. Tak. Słuchamy podcastu nie, nie, nie tylko dla orłów. Podcastu. <głos> jednego czy kilku? O, jednego ma jeden <głos> tylko. <głos> ok, jeszcze. <na. głos> Blondy na to paliło. Okay. No. Słuchamy podcastu nie, nie tylko, tylko dla orłów. Witamy serdecznie po mojej przerwie. Chciałem się spytać Daniela, zwanego Kudłatym Johnem, jakim byłeś dzieckiem? Bo dzisiaj rozmawiamy o dzieciach, dzisiaj jest roczek lilki, ale nie mówimy o tym, tylko chciałem się spytać, jakim byłeś dzieckiem? Rozwieszonym, tak? 30, te 30 lat temu w Mielnie. No, wydaje mi się, że Kudłatym, tak? Tak, kosmatem tak. tak, tak, tak. Nie pamiętam. No, wiesz, Pamiętasz? Absolutnie nie, no co ty? No, ale dzieciństwo bo... to jest prawie, jak miałeś 5-6 lat, co robiłeś? Jaki byłeś? No to zdecydowanie chodziłem za rok palić fajki. Gdzie idzie? Na Kościuszki? Na Kościuszki nie, ale... domu Albatros? Też nie, ale zdarzały się takie miejsca, nie wiem, jak bunkier w lesie, wiesz, i, i, albo nie wiem, na plaży, wiesz, A. zdecydowanie w takich miejscach, wiesz, na twardej przestrzeni. Tak, tak, tak, papierosy, papierosy. Dobrze. I chciałem się spytać, drugie pytanie, takie szybciutkie, jak ta nowa komórka społeczna, która od roku się rozwija w naszym towarzystwie, czyli Lilka, Kamil i Karolina, czy wnoszą do naszego społeczeństwa małego tutaj polonijnego dużo radości i uśmiechu? No Lilka wnosi zdecydowanie, no przecież to nie da się ukryć, że dziecko jest kochane. No. Tak, tak. Wujko, wujków ma więcej niż zębów, tak. Cio ciotek ma więcej niż stóp, palców u stóp. Tak, i, tak, tak, i wszystkich tak. poznał ci, nie, no, zdecydowanie, zdecydowanie. Lilka tutaj wnosi dużo radości, więc wydaje mi się, że to był bardzo dobry rok. Ostatnie pytanie. Proszę, żeby Tak, chciałem się zapytać, kiedy czas na Pana dziecko, ale nie zadam. Spytam się, czy jakie prezenty Pan dzisiaj przyniósł wujek, Pani Lilianie? Ja jak zwykle przyniosłem ze sobą dobrą pogodę. Aha, tak, tak, dobrze. To jest najważniejsze w życiu. Dobra, pogoda, ducha. Dziękujemy. Zapraszamy za chwilę. Dzisiaj coś ten pokaczka, mi się język plącze i w ogóle. Ale coś z tego będzie. Dziękujemy Zresztą. bardzo i wracamy do picia. Słuchajcie podcastu nie tylko dla orłów. Lilka. O, Lilka generalnie mnie wkurza. Miałam z tego powodu duże wyrzuty sumienia, bo to tak głupio, żeby własna siostra tak wkurzała. Żaba, żaba, żab. Zaraz Żaba, żab. Zaraz, żabę, żab. Zaraz żabę, żab. o. Żaba, żaba, żab, za nas żabę złap. Żaba, żaba, żab, I za nas żabę złap. Na imprezie urodzinowej Lilki mamy moment dość podniosły, bo e, nasz przyjaciel, można tak powiedzieć, e, sympatyczny koleżanko, że to jest nasz przyjaciel, nieprawdaż? To tak no powiedzieć. tak. Był prezydenta ostatnio Komorowskiego i odbierał medal za ofiarność i odwagę w walce z emigracją. Barnabo, powiedz nam troszeczkę, bo ten podcast dzisiaj się trochę nie klei, bo on jest taki lilkowy, ale ja dawno nie nagrywałem, więc chciałbym, żebyś przejął może mikrofon, nie słownie, ale może tak werbalnie. Powiedz, o co chodziło z tym medalem? Znaczy generalnie chodziło o to, że, że medal został znaczy, so, so, przyznany Filipowi Tabidzińskiemu, tak. podcasterowi. Nie, ale teraz mówimy I poważnie. prezydent powiedział mi właśnie o to, żebym odebrał w imieniu Filipa. Bo, Filip, bo ja nie mogę, ja byłem w szpitalu znowu. Filipu nie mógł, prawda, nie mógł odebrać, więc prezydent Komorowski powiedział, że słucha podcastów Filipa, uh -huh. podcastów nie tylko dla orów.com, tak? że bardzo mu się podobają te podcasty uh -huh. i ma nadzieję, że będzie tak piękny jak Filip. Prezydent? Tak. No tak. nie, ale poważnie, mów, co to był za medal. Co to był za me me no. medal? No. Medal był e e Złoty Krzyż zasługi mhm. tak, dla Filipa Dawidzińskiego. No nie, dla Barnaby. Ale za co dostałeś ten medal? Ty dostałeś? No, no. właśnie, dobrze, To jest dobre pytanie. Za co dostałem ten medal? Ty, ty dostałeś, dostałeś i dla Panojni. Tak, miałem zobowiąza. A to dlaczego, dlaczego ty dostałeś, a Emilia odbierała i Artur oraz? E, Artur odbierał ten, nie, flagę. Generalnie chodziło o to, że Artur i Emilia odbierali, odbierali flagę e, od prezydenta. A ja czego na zdjęciu nie widziałam? E, bo zdjęć nie publikowałem jeszcze. Nie było jeszcze. cię w TVN, trwam. TVN trwa mnie nie było, owszem, ale mam zdjęcia, które dokumentują to, że, że zagadałem dwa słowa Aha. do prezydenta i prezydent również pytał mnie o Filipa Dawińskiego, jego podcast, nie tylko pytał się, czego słucham. Piedziałem, prezydenta? Że, nie, prezydent nie pytał, czy słucham podcastu e, Filipa. Aha. Mówię, jakiego podcastu? mówi nie tylko dla orów.com. Mówię, a tak, tak, słucham, słucham. I zapytał się mnie, czy który odcinek mi się najbardziej podobał. Uh -huh. Więc powiedziałem, że 400, 400, 416 mi się najbardziej podobał. Uh -huh. Podcast z Kuby. Uh -huh. To było z Kuby? to było z Kuby, prawda? Gdzie myśmy spotkali Karolinę tak, e, tak, tak, Szlagner tak, wtedy, tak, prawda, na, na, na Kubie. Tak, Powiedział, że, to, no. że to, to, to, to, to, to, to jest jego ulubiony podcast. Tak, nie ma Tak. Nie ma ściemki. Nie ma ściemki. No i podczas całej inauguracji uh -huh. okazało się, że musimy coś pokazać. E, pokazać nasze umiejętności, że ten medal to tak za nic to nie dają mhm. więc e, tam stał fortepian Paderewskiego zresztą na którym e, zagrałem Wiesz, dziewczyny zainteresowane jego duszą otwierają mu tu <grym> dziewczyny zainteresowane jego ciałem otwierają mu tam ja tylko duszę mi no. dusza e, interesuje tam doły no, to nie słuchacie podcastu nie tylko dla orów nie no tak. ale proszę Cię tym powiedz ty mi powiedz, no. Czy ja dostałem medal? Tak, naprawdę. Nie, ty nie dostałeś, jaki medal? Ja Dostał, Justyna. Dostałem. Ja go, ja odbierałem Sienka. go z lotniska, ale powiedz teraz dla wszystkich dobrze, ludzi poważnie. Dobrze, mi. dobrze, poważę, dobrze, poważę, dobrze. Poważę. Dobrze, poważę, okay. dobrze, dostałem medal, Złoty Krzyż Zasługi. Za. E, za działalność na rzecz Polonii w Irlandii. A co zrobiłeś e, w dniu Polonii co, A co zrobiłeś <laughs> dla nas? Co zrobiłeś dla nas? No przyznaj żeby, się. No, kolegą, na przykład. Tak, żeby ja fajnie, to się, ja jestem, że jestem robię bardzo podmiot. fajne party, no nie, że ten, żeby fajne imprezy, że chodzę z wami na piwo. No ale my być poważnie. My poważnie, tak? Dobrze, chodzi o działalność w ramach Forum Polonii, chodzi o to, że robimy zjazdy, chodzi o to, o to że, że szukamy fajnych e, społecznych liderów działających na rzecz Polonii. Chodzi o kampanię Neistry siebie za Głosu i chodzi o mnóstwo, mnóstwo innych e, rzeczy angażujących Polaków w działalność poloniową. No jak prezydent, prezydent Komarowski się o tym dowiedział, Barna? Ale ja w ogóle powiem, nie żyję, że, że ten akty mówimy poważnie, prawda? To jest tak, że e, bez mnóstwa, mnóstwa zajebistych, genialnych ludzi, po prostu nie miałbym energii, żeby to robić. Tak. Więc pomyślałem sobie tak, no nie, że to tak, nie jest Medal jest dla nas, że, nas że... Coś to jest też tak uważam. Taka wspólnota polsko -litevka. To jest jedna rzecz, że Medal jest dla nas, tak. No, tak. no nie, bo, ponieważ ten Filip na przykład po prostu robi po, po nocy jakieś grafiki dla nas. E, normalnie <śmierdził> no. jego praca kosztuje dużo, dużo więcej niż. się dziennie kasuje. My, dokładnie tak, no. prawda? niż to, co no. my możemy mu zaoferować, żeby no. to dlatego że nas lubi. Jest wiele, wiele innych osób, e... które by robiło to taniej o wiele. <śmierdził> <śmierdził> Tak, ale Filip jest po prostu genialnym grafikiem, tak. więc nie chcemy innego tak. e, grafika prosić o pomoc. Tak. Barni, a teraz mi powiedz. A Emilka, za co dostała? Też dostała za tą za... Emilia była e, wytypowana do tego, żeby odebrać flagę e, z rok prezydenta razem z Arturem. A. Więc to zdjęcie właśnie jest z, z odbierania flagi. A kiedy będzie twoje zdjęcie? Jak ja wrzucę, no nie? Na no ten, ale ja nie mam, tendencji, ja nie mam tendencji do tego, żeby się chwalić takimi no. rzeczami. O. Ja mam dla ciebie prezent z okazji tego medalu. To jest taka apoteoza tego, żebyś dużo pracował i dużo pił. Proszę bardzo. <laughs> bardzo. Tak. E, ma to dla mnie dużo większe znaczenie niż medal prezydenta. Proszę tak. tak. masz z piwa pięknego, e, bardzo ładnego, to, to jest ten. To z z Kimsonów? Kimsonów, Tak, Tak. Tak. Jest podobny nie, do Barnawia, bo nie. ma takie ładne okulary i bujną grzywkę. A powiedz mi, a czy można to kupić, bo ja kupiłam ostatnio i kot mi się pa, na pałam Czy można znaleźć tak, że sobie wiem co nie, będzie? Nie, Andrzej. nie, właśnie. To tylko po prostu jest... Nie, nie można. A jak będziesz szukała jakiegoś, to ja mam parę podwójniaków, możemy się zamienić. Czyli Barnabo, chciałbym cię spytać na sam koniec naszego drugiego wejścia, kiedy odbierasz drugi medal? Na przykład Virtuti Militari czy możesz odebrać, czy nie? Czy to jest za walkę z Polonią? Eee, nie mam. Nie tego pojęcia, prawda? No. I, i, prawda? Znaczy, ten, oprócz tego no nie, że ten, że, że uważam, że to jest. Jak to powiedzieć? Zruszające zruszające, dwa, to jest wynik tego, że są i mnóstwo fajnych ludzi, którzy, którzy działają na rzecz Polonii. To, to, to raz, a dwa, że wierzę, że to są pierwsze kody za płoty, czyli będzie jeszcze więcej osób, które będą wynagradzane za taką czyli pracę. Czyli reasumując twoją całą wypowiedź, wracamy do Polski, tak? Po nasze bagaże, po resztę naszych rzeczy. <laughs> tak? E, tak. Tak, tak, dobrze. tak. Dziękujemy bardzo. Przyszedł Karol. Karol, pozdrawiamy. Pozdrawiamy Daniela także. Zrobili krokodyl i gdzieś tam? Jeden niby wraca, drugi. Razem byli i coś kręcili. Zostałyśmy skarpetki. Więc Justynka, tak, dostałem medal prezydenta. Justyna teraz całuje w usta Barnabę. Ale to są policzki przecież, tylko nie usta. Cicho, no. Radio to jest teatr, bo Dziękujemy bardzo. Halo, halo, słuchajcie teraz podcastu tylko dla orów. Nie Ty tylko. Nie tylko podcastu dla orów. Tak, znaczy słuchacie podcastu nie tylko dla orów. Nie tylko dla orów. Słuchajcie, nie, jeszcze raz wam to powiem, Halo, halo, słuchajcie, nie tylko podcastu dla orów, tak? Nie, <słuchajcie> podcastu nie tylko dla orów. Podcastu nie tylko dla orów. O. Na fotelu leży sobie ktoś Kudłakiem. Z wdziękiem na poduszkę mu spisają. Grzbiet nadstawia, żeby trochę go pogłaskać. Przyjaciele się do niego uśmiechają. Czy ty może o tym wiesz, że istnieje taki zwierz? Przypomina Trochę psa, ale o tym lepiej sza. To nie koń, to nie słoń, nie małpiszon, nie jesz też. To nie kot, chociaż cpion. Kto to taki chyba wiesz? Kto to taki chyba wiesz? Nie. Chcesz nagrywać? No, chcę nagrać od twoim tym, Kornelu. Aha, to ci głos przejdzie, dobra. To już idę do ciebie. Idę. Tam jest za głośno, chodź tu. Jesteśmy na urodzinach Lilki, pierwsze urodziny, ale całkiem niedawno, czyli mhm. jakieś dwa miesiące temu, urodził się pierworodny twój... Syn. Tak, Krzysztofie. Syn, chciałbym, syn Kornel. Tak, chciałbym się spytać, <coughs> e, no bo Karolina już z Kamilem mają dziecko roczne. Mm -hmm. e, postaram się jeszcze dziś ich spytać o wrażenia e, matczyno-ojcowskie i chciałem się spytać e, teraz ciebie, właśnie tutaj o twoje ojcowskie wrażenia, no bo to jest stres na pewno, ale też przyjemność, nieprawdaż? Mnie, mniemanie dziecka. S stres i przyjemność zdecydowanie, ale jedną rzecz, którą chciałbym powtórzyć, e, każdemu słuchaczowi jest tak, polecam, zdecydowanie polecam jest to najpiękniejsza, najwspanialsza rzecz jaka może się zdarzyć e, człowiekowi czyli e, ojcostwo. ojcostwo, ojcostwo posiadanie potomka, tak mhm. zdecydowanie. A jak podchodzi do tego tematu, jeśli na przykład jesteśmy mało homo e, akceptowalni, na przykład jest dwóch facetów, to co hmm. oni wtedy mają zrobić? E, wiesz co, na świecie jest tyle dzieci, które cierpią z powodu tego, że mają nieodpowiedzialnych rodziców, czy... <głodzica> Przykład! <głodzica> właśnie tak! Fantastycznie! <głodzica> <głodzica> tak. No, tak. Przykład, tak, Nieodpowiedzialny nie, nie, rodzic. Rodzice. Tak. Nie, nie, nie, ale abstrahując od tego, bo to wiadomo, że żart, jest tyle dzieci na tym <głodzica> świecie, które są e, opuszczone <głodzica> przez <głodzica> swoich rodziców, albo po prostu nie mają na tyle szczęścia, żeby mieć... E, Odpowiedzialnych rodziców, które, którzy by byliby poświęcić swoje życie na ich rozwój na ich dorastanie, że zdecydowanie wolę, żeby jeść, wolę, żeby dwóch facetów wychowywało we wspaniałym związku, we wspaniałej rodzinie dziecko, niż to dziecko miałoby na przykład cierpieć w, w domu, e, nie wiem. Ciekawe spostrzeżenie, natomiast y, uważam, że cierpieć jest niefajnie. Tak. Nie, no dokładnie. Nie, nie. Ja uważam, czy, że czy on na... się zgodził ze mną, że tak. cierpieć nie, nie jest nie fajnie no. i o wiele lepiej jest, jeśli dziecko jest wychowywane przez rodziców, jeśli są oni tej samej pci, nie ma to żadnego znaczenia. Jeśli dziecko jest kochane, jeśli jest wychowywane w wartościach, yy, które mają znaczenie dla całej ludzkości nie ma to dla mnie żadnego znaczenia wartości, tak powiedziałeś o nich dla całej ludzkości, ludzkości mhm. wartości dla całej ludzkości mam wrażenie, że świat się dewaluuje i deprecjonuje w dzisiejszych czasach, że wartości yy, w zasadzie już chyba pomału nie ma wartości no dobrze, ale wracajmy do meritum, jesteś od dwóch miesięcy ojcem, chciał się spytać Więcej nerwów na początku? Bo mówisz, że polecasz, ale więcej nerwów, czy jednak jest dużo radości? Tak, bo to jest, to jest ciekawe, bo tak naprawdę jesteśmy wyposażeni w takie rzeczy jak książki, poradniki, czy porady dla naszych przyjaciół, jak z tym obcować, jak w takiej sytuacji sobie poradzić, ale tak naprawdę najgorszy jest fakt, znaczy nie najgorszy, ale może najważniejszy jest fakt taki, że w pewnym momencie... Jak dziecko się urodzi, to okazuje się, że ty jako człowiek jesteś odpowiedzialny za życie drugiego człowieka. I tu jesteś odpowiedzialny w 100%. Bo ten mały człowieczek. 50, bo jeszcze żona twoja. Nie, nie, w 100%. Bo jesteś, nie, jesteś odpowiedzialny w 100% za to, czy on zostanie nakarmiony czy będzie miał y, wystarczająco dobrze w życiu, żeby przeżyć kolejną noc, czy będzie miał ciepło. I to jest w twojej, w twojej gestii, żeby zapewnić mu to wszystko. Oczywiście w 50%, ok, możesz powiedzieć w 50%, ale to jest tylko no wiem, tak dajesz, symbolicznie. Dajesz 100% z symbolicznie, siebie, nie? 100% siebie. Czyli trochę jednak jest więcej, z tego co rozumiem, troszkę więcej stresu i... i, i... I bania się o to dziecko niż radości. No bo jeszcze dziecko że tak powiem, tak. Jest, jest takim małym warzywkiem i raczej nie odpowiada ci. No ale pewnie za te 5-6 lat już będzie komunikacja pełna i wtedy możesz się jakoś odwiedzić i powiedzieć. Nie, nie, nie, nie, na pewno, Tato, kocham cię i na pewno fajny nie 5-6 lat, bo, bo to, to, to wszystko następuje w etapach, więc mhm. wiadomo, że... Prawda jest taka, że rzeczywiście mógłbyś nazwać, że to jest rzeczywiście małe warzywko, na którym się skupiasz i, i musisz dbać o nie, ale to jest przez parę pierwszych dni, a później zaczynasz rozpoznawać znaki jego, komunikacji. komunikacje. To jest małe dziecko, które komunikuje się z nami w zupełnie innym języku, do którego my przywykliśmy, czyli ono ci odpo nie odpowie tak, nie, nie odpowie lubię to, nie lubię tego, chciałbym to, bo nie chciałbym tego, nie, on ci odpowie albo będzie niezadowolony, albo będzie szczęśliwy. A szczęśliwość może się przez pierwsze parę miesięcy na przykład przejawiać przez albo to, że nie cię będzie. ostra, albo zażyga. nie, no tak, dokładnie, albo. To też jest komunikacja. Ale, ale To komunikacja. jest bardzo biologicznie tak. sterowane, więc może to nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, tego wpływu, ale na przykład będzie płakało, albo nie, nie, przykład przykład płakało, płakało nie, nie, płakało, płakało, mu mu jest dobrze i źle. źle. on on płakało w jeden sposób, jak się jest głony, w sposób, sposób, jak jest głodny, w w sposób, sposób jak zmęczony, w w trzeci sposób, jak ma ma nie, nie, I I okej, okay, no, to nie, nie, tak tak takiej zasadzie, że... Ty jesteś przyzwyczajony do tego, powie ci ha, Cześć, tato, mam kupę w, w piruszce Nie, nie on ci w ten no, sposób nie powie On ci powie w inny sposób płacząc Więc po prostu człowiek się adaptuje Do tej sytuacji i zaczyna rozpoznawać Jego sposób komunikowania się Ze światem i to nie jest tak, że on nie jest Interaktywny w ten sposób, bo się nie gada Od ciebie, więc to nie ma znaczenia On jest interaktywny w inny Zupełnie w inny sposób inny, a Komunikuje się w zupełnie inny sposób Z tobą i zaczynasz e, adoptować się do tego sposobu komunikacji jego i każdy moment, każdy tydzień przynosi inny poziom komunikacji, inny poziom zrozumienia jego, inny poziom tego jak on reaguje na pewne rzeczy i to jest tak intensywny rozwój tego dziecka, że na przykład w pewnym momencie zaczyna się śmiać i to jest po prostu najwspanialsza rzecz, rzecz na świecie, bo nagle to dziecko, które nie było w stanie komunikować się z tobą poza chcę jeść, chcę spać, mam kupę, zaczyna reagować na twoją twarz, na twoje dźwięki i zaczyna się śmiać. Więc to jest wystarczająco dobre, żeby zrozumieć, że to dziecko jest, rozwija się, jest z tobą i czuje i, i, czuje, odczuwa. i, i odczuwa. I tak, i to, co robisz, jest OK. Kończąc yy, to, co Krzyś powiedział, myślę, że za te 45 lat ty będziesz mógł swojemu dziecku powiedzieć mam kupę w gaciach na przykład i, i córuś, czy mogłabyś mi zmienić, nie? To wszystko no. się zaczyna i kończy odkupy, kupy, nie? No mam, mam, mam taką nadzieję, szczerą mam taką no, to nadzieję, to tak naprawdę... że, że tak to będzie. No i taka jest prawo natury, że najpierw my się troszczymy o dzieci, a później dzieci się troszczą o nas. Tak ma być. Dziękuję młody ojciec na imprezie urodzinowej Lilki i cóż zdrowia dla syna i dla żony. I, Dziękuję bardzo. I dla taty, nie? Żeby tata tam te... Kosiłkasy na pieluchy, nie? No, zdecydowanie. Tak, bo pieluchy tak teraz trzeba. drogie, nie? A właśnie, a państwo coś dokłada? Coś tutaj, w tym naszym irlandzkim kraju? Jak to a, wygląda finansowo? Jest dokładak, e, dokłada dokład, ale to jest takie minimalny dokładanie. Wydaje mi się, że to jest chyba 30 euro e, tygodniowo. Aha. To niewiele, ale zawsze coś. No, teraz starczy jest... na piwo z chłopakami. Ka ka tak. Każdy, każdy grosz się liczy przy małym tak. dziecku i każdy tak. rodzic to hmm. powie, że każdy grosz się liczy przy dziecku, hmm. więc e, hmm. e, jest to... Jest to ok, jest to jest, jest to jest fajne, że rzeczywiście państwo coś dokłada. Nie jest to niesamowita suma pieniędzy, która by pozwoliła na wyżywienie i utrzymanie dziecka, ale jestem, jestem zadowolony z, ze wsparcia stanu. Dziękuję bardzo i lecimy dalej. Krzychu, tak jak słyszeliście, zadowolony młody ojciec. Dziękuję. I tym zdaniem poczułem się przerażony. Kończymy ten podcast pomału. Artur podwójny rozwodnik i ma dwójkę nieślubnych dzieci. Chciałem się spytać, jak ty się znajdujesz... Trójkę. Trójkę, przepraszam. No widzisz, nie jestem w temacie. Chciałem się spytać, spytać jak znajdujesz Rząd się dzisiaj na tej imprezie urodzinowej Lilki. Króciutko, kilka takich prawdziwych, politycznych, dobrych słów. Bo Artur jest związany z polityką, to znaczy będzie miło, sympatycznie i żadnych... i tylko kłamstwa. I znajduje się całkiem nieźle, mianowicie znaki, które tutaj zostały rozwieszone wskazują, tak, jak trafić do toalety i jak trafić do wyjścia. Aha Pomniałeś o temacie politycznym, dlatego przemilczę go skutecznie, tak. ponieważ to są urodziny jednorocznego dziecka. To chyba o. nie wypada się w takie bagno tutaj wyborcze. O, o dobre słowo. Obsuwać, właśnie. zachęcać do tego, żeby Polacy głosowali w tych wyborach tak. samorządowych i, i do Parlamentu Europejskiego, bo to wpłynie Par na ich przyszłość. Barnaba tam, dalej. słyszałem, mieszał łyżką w tym bagnie. Jakieś medale odbiera i inne tam, wiesz, w sklepie metalowym pracuje. No, no właśnie do tej pory mieszał łyżką, ale, ale, no. ale odkąd zaczął medalem, to nawet zaczął no. ładnie pachnie. To. Także czujemy, że materia została oczyszczona. I, tak. i teraz już nie wstydzimy się mówić. Tak. Ja, rozumiem, o ja, ja rozmawiałem przed chwilą z Krzysztofem, że on jest szczęśliwym ojcem z szczęśliwego ko Kornela. No, a kiedy czas na ciebie? Bo ty już. Kurde. Odkąd cię znam, to ciągle sam. Co się dzieje? Nie, no. Na, na szczęście jesteś jedyną osobą, która, która takie spostrzeżenia ma. Tak, no, tak, co na imprezie jesteś, to sam jesteś, nie? No, nie wiem właśnie, tak martwię się trochę, nie? No to bardzo, bardzo się cieszę no i wdzięczny jestem. Aha. Wierz mi, że wszystko bardzo dobrze się układa. Aha. A ta, ta, ta, tak. Ta. koleżanka, I, co tu i, stoi i obok, to coś pravda, tam, coś tam? To wytniemy oczywiście. Pravda, prawdopodobnie. Prawdopodobnie, Aha, no dobrze. Prawdopodobnie okay. no dobra, będę dobra. mógł przestać płacić alimenty już niedługo, bo Aha. dzieci już mają po 18 lat. Aha, no także... tak. Tak, tak, tak żeby no, no dobrze, tutaj stoi koło nas taka gdzieś 16-17 latka. Myślimy, że może coś z tego będzie Artur już dochodzi do trzydziestki. Y ale jeszcze wciąż dochodzi, więc myślę taka 17 to absolutnie jest dla niego, więc, więc y y Natalia dzisiaj na przykład dwa razy doszła, więc ten, więc, więc, więc, więc wiesz, ona, ona jest w twoim wieku, więc myślę, że jeszcze macie szansę żeby coś ruszyć w tym świecie. Ja mam szansę jeszcze do 45. roku życia, tak? Tak, no, teraz to się tak. Mi zostało mało, ale zawsze mogę sobie do słoika, po margarynie, albo po jakimś innym tłuszczu roślinnym tam chłopaków narzucać DNA, i do lodówki, to. nie? I zamrożę sobie, nie? Słyszałem, że to musi być dobra zamarzarka, ale mamy, to tak Mamy, mamy, tylko. Mamy, tak, mamy dobrą taką... Z doświadczenia, nie wiem. Wypuch taka, czyli Bydgoska Fabryka urządzeń Chłodniczych mamy taką... A to w Bydgoszczy, w Bydgoszczy mamy... mamy yy linki, że tak powiem, edukacyjne, to no. możemy... No, no. ludweczki, to bardzo chętnie... Damy radę. Na, tak. Dawaj znać. nie lubi, ale dobrze. Artur, czyli reasumując spodziewamy się w najbliższym czasie y, uporania się z alimentami, z byłymi żonami, no i tak. nowej dziewczyny. Z <głosy> pewnością ogłoszę na Facebooku i tak. plakaty wyborcze też umieszczę na mieście, także dobrze. dowiesz się pierwsze. Dobrze, dobrze, dziękujemy. To był Artur, który zawsze jest y, odkąd pamiętam sam. Dziękujemy bardzo. To będzie smutny podcast. Już okienko się zamyka. Czas na spacer wybiec psi. Znów niedługo się spotkamy. Ja i ty, ja i ty. Znowu sobie pogwarzymy. Znowu sobie pomarzymy. Ja i ty, ja i ty. Hi, hi, hi, hi. Czasem mi się wydawało, że Lilka uwodzi ojca. Łasi się, uśmiecha zagadkowo. Rzuca spojrzenia jak gwiazda niemego kina. Kokietowała i żartowała, choć się ojcu to nie podobało i często ją ostrzegał. Lila nadymała usta i wzruszała ramionami. Ojciec był zapracowany, więc Liluś, jak na nią wołaliśmy, biegała sobie samopas, jeździła na moim rowerze i poznała prawie wszystkich z woli. Po cichu podziwiałam tę małą za odwagę i tupet. Czasem zawstydzałam ją.